Witam serdecznie, Łukasz Lubiński. Polityka i życie męskim okiem. To już kolejny dzień. Dzisiaj, 16 luty 2010 roku. Ciekawy artykuł na, na stronach gazety. Specjalna kabina dla palaczy, by żyło im się lepiej. W Katowickim, najwyższym wieżowcu, wieżowcu stanęła pierwsza kabina z filtrem dla palaczy. Na zachodzie takie rozwiązania stają się powoli standardem. Czy przyjmą się także u nas? Jak może najpierw jak działa taka kabina? Przedstawię Państwu. Wygląda jak wiata przystankowa, pod którą może zmieścić się 8 osób. Mimo rzepal, na zewnątrz nie wydostaje się dym ani żadne szkodliwe substancje. Wszystko pochłania filtr wbudowany w suficie. Podobnie jest z niedopałkami, które znikają w odcinającej dopływ powietrza po pielniczce. Ja osobiście uważam, że no, na pewno coś tam się wydostaje, bo jak widzę tutaj zdjęcie na stronie internetowej, to to jest faktycznie jak wiata przystanku, także zdecydowanie coś może jakieś, jakieś, jakiś dym na pewno może się wydostawać na zewnątrz. Ja pewnie bym proponował zrobienie czegoś takiego jak na zasadzie chemicznego, digestorium, że zamykano od wewnątrz, ciąg do góry jest, a na górze są filtry, to by było z pewnością bardziej e, efektywne. Bardziej na pewno działałoby e, poprawnie. Chociaż nie mówię, że to nie działa. Ja osobiście jako niepalący jestem zdecydowanie za działaniem. Oczywiście tutaj wiele osób, jak podaje artykuł, jest bardzo sceptycznych i bardzo tak negatywnie nastawione do, do samego pomysłu. Chociaż powiem szczerze, że nie wiem tak naprawdę dlaczego. Jako osoba niepaląca, po prostu powiedzmy, że w jakiś sposób cenię swoje zdrowie, no bo nie palę, prawda? Dlaczego osoba, która pali, ma zatruwać mój świat, tak w cudzysłowie mówiąc. Oczywiście bardzo denerwuje mnie zapach wydawany przez papieros, bo, bo to jest specyficzny zapach, który może niektórym przeszkadzać, tak no mi na przykład przeszkadza bardzo. Także jeżeli jest to możliwe, to odsuwam się zazwyczaj od takiej osoby sam. Raczej nie zwracam uwagi, bo uważam, że osoba powinna w jakiś sposób sama która pali. W jaki sposób zauważyć moją niechęć do, do, te, do tej używki i, i zrezygnować. Jeżeli nie, no trudno. <śmiech> Cierpię w milczeniu. E, jak jak e, pracownicy wypowiadają się. Nikt nie ma do nas pretensji, że dym mu przeszkadza, a my co najważniejsze nie musimy marznąć na zewnątrz, mówi pracownica jednej z firm, która do kabiny wyskoczyła właśnie na kawę i papierosa. No i właśnie, tak powinno być, takie powinno być podejście wszystkich pracowników, bo według mnie jest to chyba najlepsze podejście i jest to przede wszystkim zdrowe, zdrowe, logicznie podejście. To jest najważniejsza sprawa jak mówi kolejna wypowiedź tutaj e, mamy, wyznaczone mamy wyznaczone specjalne miejsca do palenia, ale zawsze znajdzie się ktoś, komu to będzie przeszkadzało dym to jest dym i nie da się go pilnować. kończy się tak, że palacze wychodzą po prostu przed budynek dlatego kabina jest bardzo dobrym rozwiązaniem mówi Magdalena nawrat zarządca budynku no to co mówiłem, na pewno komuś będzie przeszkadzać dym no bo dużo osób nie pali papierosów po prostu ja także bym proponował Nie wiem, no jeżeli ktoś tego słucha, może dobrym rozwiązaniem byłby stworzenie właśnie takiego ciągu, jaki jest w dygestorium, to na pewno na, na pewno by jeszcze uniemożliwiło ewentualnemu, ewentualnemu wydobywaniu się dymu spoza tej wiaty. Takie budynki stanęły w Warszawie i w Gdańsku dotychczas, oprócz, oprócz Katowic. Cena, cena leasingowa takiej kabiny to jest między 850 zł a 2800 zł. No, no cena może nie najmniejsza, prawda? Ale trzeba powiedzieć, że cóż nie robi się dla zdrowia, a mamy jakiś tam w roku, prawda, dzień bez papierosa, czy coś w tym rodzaju no to jednak dbamy, Polacy dbają o zdrowie, coraz częściej, coraz mniej osób pali papierosy. Niemniej jednak, tak jak jest napisane w artykule, co prawda palacz jest coraz mniej, ale nie ma co liczyć, że problem sam się rozwiąże. Może też warto poczekać, aż konkurencja w tej branży będzie większa, wtedy ceny też powinny być niższe. Tak powiedział właśnie pan Waldemar Bojarun, rzecznik Urzędu Miejskiego w Katowicach. Ja uważam, że to jest chyba najzdrowsze podejście do tej sytuacji. Palacze, palacze byli, będą i prawdopodobnie zawsze będą. Byli, będą. Byli, są i zawsze będą. Tak powinno to być. Także to na dzisiaj wszystko. Słuchaliście Państwo piżmo czyli polityka i życie męskim okiem. Przed mikrofonem niezmiennie Łukasz Lubiński. I zapraszam już jutro o tej samej porze, czyli na 20 do usłyszenia